Stary. Słyszysz mi? To emadę Jeśli sklecze, to haje Jak maszyna, to akaj Jeśli Ja jamaha Jak to trawa, to tata Jeśli na herwata Mój haj, to polska Mój bohater, kajko Mój fart. nie dotąd Mój skar, to nie auto Moja twierdza, to studio Moje brzmienie, surowe Mój materiał, to próbno Boże pasty lepszy sobie Jak batonik, to bandy Jak znajomi, to blanty Dla łakomych, podarty Jak masz dzwonić, to skarby Jeśli styl, to tam władzę Jak w to nocą Jak mi, to schomadio to wiesz, moje życie, mm. muzyka, moja szansę dźwięk, moje chwile, napięć Jeśli mówić, to mądrze, jak przekinać mm. o w Dlatego na tylu nie odejdę są po tyle, pracy, nie odejdę są, nie odejdę są, nie odejdę są po tyle, nie odejdę są, nie odejdę są, nie odejdę są tyle, nie odejdę są, nie odejdę nie są you take the sun you take the sons of to warszawski, jeśli zbędem, to z Jak dreszcz, to odsłambie Jeśli bluza, to kaptur Jak dżinsy, to bagi Jak koszula, to zdrajku Jak kisy, jordany Moje hobby, to książki Mój sport, to Moje zbrodki, Mój zon, to nas Jak morsza, zestawy, jak rozkaz jak więc Jak ten funia, to, azia, azia, pożywo, to sztuczne, Jak to problemy To mafia, jeśli się ja, w trójkę Jeśli piwo to zorak, jak styl wolny To jak konsola, to Jak to siła laser, kabina, to wyra, to głos, to wyra, to wyra, to wyra, to serce to wyra, to wyra, to Nie odejdę, wyra, Nie to to Nie Nie odejdę Nie Nie nie Ostry emadę, czyli rap jeden weekend dla siebie, dla żon, braci ziomów i liter Rijemy psychikę jak tu Silek z redbólem Jeśli jesteś hejterem, to po całym nie w kulle No to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3, 2, jeszcze jeden mamy zgad Jak piraci, czyli synchron w orkiestrze Dlatego nie odejdę stąd odbyle Petekstje Spieramy.